Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Hirka Wrony, które odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy Kamp, zorganizowanej 26 listopada 2012 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Hirek Wrona jest prezenterem i dziennikarzem muzycznym, działaczem ruchu na rzecz legalnej kultury. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradio. Od siedmiu lat prowadzę wspólnie ze Związkiem Producentów Audiopideo, czyli Organizacją Zbiorowego Zarządzania, program, który się obecnie nazywa Bądź Świadomy. Co jest celem tego programu? Przede wszystkim przedstawienie młodym ludziom, bo program jest adresowany do gimnazjalistów i Co to jest własność intelektualna? Czyli, czym jest poszczególny egzemplarz książki, filmu, gry płyty? O, to są przykłady dwóch płyt, które nabyłem dzisiaj. Jedna płyta wydana przez światowy koncern Sony BMG, to jest nowa płyta al Druga płyta wydana przez malutką, niezależną, ale niezwykle prężną oficynę wydawniczą w Polsce. Która się nazywa Asphalt Records, jest to płyta rapera Medium, zatytułowana gra. Obydwie te płyty dzisiaj posłuchałem z wielką przyjemnością, wkładając do odtwarzacza, słysząc dobrej jakości dźwięk i słysząc wszystko to, co ci artyści mieli <coughs> mnie do przekazania. Rozpoczynając każde spotkanie z młodymi ludźmi. Przy okazji chciałem podziękować za umożliwienie tego mini, tej mini prezentacji tego programu, ponieważ na rozkład, zwłaszcza w internecie, bardzo wiele nieprawdziwych i niesprawiedliwych opinii na temat jego funkcjonowania. I chciałbym dzisiaj dosłownie w kilku slajdach przedstawić Państwu główną ideę tego całego programu. On trwa dużo, dużo dłużej, bo około dwóch godzin. Do tej pory spotkałem się z blisko 20 tysiącami młodych ludzi w Polsce. Pierwszą rzeczą, którą mówię młodym ludziom, to jest to, że nie jestem tutaj po to, żeby was straszyć, lecz po to, żeby informować. I stara żywska zasada głosi, że nikt nie może szukać usprawiedliwienia dla swojego czynu z powodu nieznajomości prawa. Ponieważ w szkole was tego nie uczą, to ja wam o tym opowiem, a co wy z tą wiedzą zrobicie, to już jest wasza sprawa. Możecie korzystać z prawa egzemplarza, możecie korzystać z muzyki zdigitalizowanej. To jest wasza sprawa, co wydaliście do śnieci. W tej prezentacji jest również zastrzeżenie prawa, które mówi, że jest ona moją własnością oraz w Związku Producentów Radio Video i wspierającego nas Narodowego Centrum Kultury. Dlatego też pokazuję im płyty, takie jak te, gdzie są również takie zastrzeżenia prawne. Pokazuję im filmy, egzemplarze gier komputerowych, czy też programów. I przy okazji z przyjemnością podpisałem dzisiaj umowę, którą wleczyła mi Pani na recepcji, że zgadzam się na udostępnienie mojego wizerunku, mojej prezentacji w internecie oraz wyrażam zgodę na jej rozpowszechnianie. To jest też ochrona prawa i to jest właśnie to zastrzeżenie, o którym mówimy. Co to jest własność intelektualna? Jako jeden z przykładów podaję powieść pana Andrzeja Sapkowskiego w Pan Andrzej Sapkowski napisał książkę Panowie Marszali, Nowak Krejer, Studniarek, Kershmar stworzyli grego puterową na podstawie tej powieści. Michał Szczerbis napisał scenariusz, a Marek Brodski wyreżyserował film na podstawie tej powieści. Świętej Pamięci Grzesiu Ciechowski skomponował muzykę do filmu inspirując się tą powieści. Wszyscy ci panowie, tak się akurat złożyło, że to są sami panowie, stworzyli coś, co nazywamy własnością intelektualną. W statystyki, które skorzystamy tutaj z badań kompustu 93% respondentów w Polsce przyznało co raport, który został opublikowany 27 czerwca tego roku, przyznało się, że pobiera nielegalnie pliki z internetu. 70% z nich stanowili studenci. W tym momencie chciałbym się zatrzymać jeszcze nad jedną bardzo ważną rzeczą. Moi przedmówcy byli uprzejmi zwrócić uwagę na to, że można się wymieniać plikami, y Również zwrócono uwagę na narodowy charakter twórczości i kultury. Nie mam w tej chwili slajdu, który by obrazował to, co powiem, ale badania, które zostały przeprowadzone w Meksyku i w Hiszpanii, pokazały, że właściwie niekontrolowany obiekt tych informacji oraz dostęp do muzyki spowodował, że stacje radiowe zaczęły konkurować z tym właściwie niekontrolowanym. Użytkowaniem przede wszystkim muzyki. Efekt jest tego taki, że dominuje tam papka densowo-popowa, ewentualnie poprokowa. I lokalne sceny, lokalne sceny muzyczne zaczęły podupadać. Bo nagle się okazało, że dla niezależnego rocka, hip muzyki elektronicznej po prostu nie ma miejsca, bo nikt o tym nie wie. Mówię również tym młodym ludziom o tym, że korzystając z dobrodziejstwa ściągania mogą narazić się na różne niebezpieczeństwa takie jak utrata prywatności, instalowanie programów szpiegowskich, czy też no po prostu zwykłe wirusy. Kiedy pytam, kogo się sformatował sam dysk, bo miał wirusy, 20-30% na sali podnosi ręce. Dlatego, że Nieświadomość skorzystania z dobrodziejstwa internetu jest po prostu olbrzymia. I z, po prostu nie mamy tej wiedzy technologicznej. Ja sam jej zresztą mam zbyt mało. Być może gdyby tak było, uchroniłbym się przed tym dyskiem niedawno. Proszę? Nie, nie, to jest. Mam na to dowód. Niestety korporacja, której nazwa jest na tym laptopie wyprodukowała kiepskiej jakości twardy dysk. Coś tam się wykruszyło. Ja się na tym nie znam, ale tylko, że jak Pan jest programistą i informatykiem, to może pan, pan wie co, to co się ukruszyło. No właśnie, w każdym razie coś tam się ukruszyło na twardym dysku, okazało się, że musiałem wysłać twardy dysk do Katowic, ale tam wszystko odzyskano. Mówię również młodym tym że można uczciwie korzystać z tej własności intelektualnej. Istnieje szereg serwisów, istniało, istnieje, z których można legalnie kupować muzykę. Są serwisy, w których fragmenty utworów są udostępniane za darmo. I można sobie posłuchać takiej płyty. Wreszcie, co jest największym, być może... O, być może zbyt małymi literami to napisałem, ale największym osiągnięciem i dobrobytem, jaki w tej chwili nas spotyka, to jest to, że artyści sami udostępniają swoje płyty. Grupa Aristide Development na 20 swojej działalności, jeden z moich ulubionych wykonawców, udostępniła płytę w MP3-kach, ale nie była to najwyższa jakość. I napisali tak, do tej strony na której udostępnili te nagrania, chcesz lepszej jakości, możesz kupić Wayby tu i tu, chcesz lepszej jakości fizycznie egzemplarz, możesz tu kupić płytę kompaktową, tu płytę winylową, nawet chyba była kaseta magnetofonowa. Dziękuję. Dwie minuty jeszcze Rozwój własności intelektualnej umożliwia również rozwój Androidów i iPhone'ów. Bo dzisiaj łatwo jest po prostu sobie wejść do sklepu, kupić i mamy. Podsumowując, zawsze wszystkim mówię i tym młodym ludziom, i Państwu, i wszystkim internałom. Dajmy spokojnie artystom pracować. Oni na to zasługują. Projekt nie jest, bądź świadomy, nie jest sam na świecie. Jest ich bardzo wiele. Jak People Music and the Internet, Music Matters, Free Music, Pop for Schools. To jest tylko cztery przykłady podobnych projektów. Wreszcie na koniec zawsze opowiadam tym młodym ludziom, dlaczego prowadzę ten projekt. Ponieważ czuję moralny obowiązek wobec tych, którzy dostarczyli mi tytuł. Cudownych chwil, czyli wobec artystów, którzy wydawali fantastyczne płyty i wydają, robili i robią fantastyczne filmy. Czy też ja akurat nie gram żadnych gry komputerowe w życiu nie grałem, więc nie wiem, jakie to jest doznanie, podobno wspaniałe. Natomiast korzystam z kina, korzystam z filmów, korzystam z muzyki. I dlatego prowadzę ten projekt. Nie jest moją rolą ocenianie czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe. Mam oczywiście swoje własne zdanie na ten temat, ale celem tego projektu jest pokazanie, czym jest własność intelektualna. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze tylko jedna rzecz, mianowicie, jak Państwo zauważyli, to jedyna grafika, której użyłem w tej prezentacji. Innych nie udało mi się, jak to się popularnie mówi, wyplirować, natomiast do tej mam własność, bo jestem właścicielem. Dziękuję bardzo.